Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Pod Podcastowego, w którym dziś będę rozmawiał z Michałem, komisarzem Sewem Ogrodowiczem. Czołem, Sew Siemanko, Jerry i witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. O filmie Balerina z uniwersum Johna Wicka. Ty, Sef, z nami dyskutowałeś o czwartym rozdziale w tej no, serii. Już no, kultowej, to nie wiem, czy to jest może najlepsze słowo, bo nadużywane, no, ale na pewno ważnej i popularnej w ostatnich latach. No i kiedy w końcu doczekaliśmy się baleriny, wybrałeś się do kina. Ja podobnie, no i postanowiliśmy o tym filmie podyskutować. No, ale zanim do niego przejdziemy, to ja muszę Cię zapytać. Jak ty się w ogóle na balerinę dokładnie zapatrywałeś? No bo John Wick to jest seria już rozrośnięta do czterech filmów, dostaliśmy jeszcze serial, który nie wiem w sumie czy ty oglądałeś. Ja tak, tak, chwilę później po premierze, ale, ale widziałem. Tak, tak. Czyli mamy serial, mamy teraz balerinę, która w sumie powstawała tak długo, że Koreańczycy zdążyli nakręcić swoją balerinę i wypuścić ją <śmiech> bodajże w 2023 roku. Taki też akcyjniak z kobiecą rolą w centrum. No ale mówię, jak ty się zapatrywałeś na takie rozszerzenie tego świata, tego uniwersum? Szumnie to nazwijmy. Wiesz co... Najlepiej to paradoksalnie streszcza dla mnie tytuł, bo tak jak Jerry na początku na powiedział, balerina z uniwersum Johna Wicka to jest pełnoprawny polski tytuł, eee, znaczy, angielski jest krótki, bo po prostu jest ballerin, eee, ale... Jest. Ja byłem dosyć. Ja się obawiałem. No, bo nie oszukujmy się, John Wick opierał się przede wszystkim na postaci Johna Wicka, na Keanu Reevesie. Jakkolwiek ja mogłem być jedną z tych osób, która zachwyca się tymi filmami pod kątem kreowania świata. Jakkolwiek by on nie był absurdalny, to po prostu tworzenie tego świata, opowiadanie tych zależności i tak dalej, zawsze było tym, co bardzo mocno mnie ciągnęło w tych filmach. No, to rzeczywiście ja miałem takie obawy. W którą stronę pójdą twórcy? Czy są w stanie z jednej strony na tyle charakterystycznie pokazać ten świat i rozbudować go i wciągnąć nas w niego bez Keanu Reevesa? Z drugiej natomiast strony, czy to jest w ogóle możliwe? I miałem obawy, szczerze mówiąc przyznam szczerze, że rzeczywiście ta produkcja trwała tak długo, że ja w pewnym momencie byłem święcie przekonany, że ten film za chwilę lada dzień wychodzi, a on co chwilę, co chwilę gdzieś tam był daleko w tle i, i, i tutaj trzeba przyznać, że w końcu się doczekaliśmy. Też nie będę kłamał, sam serial nie był może tragiczny, ale był już takim dużym znakiem zapytania, czy rzeczywiście da się tę historię w tym świecie opowiedzieć w inny sposób niż to, co widzieliśmy w pierwszych czterech częściach, więc podchodziłem z rezerwą, podchodziłem z obawą, a też trochę nie byłem do końca przekonany tym, że w filmie to nie jest spoiler, bo to już wiemy z trailerów, pojawia się sam Keanu Reeves, mhm, czyli John Wick, tak. Szedłem z obawami. Znaczy, z jednej strony wiedziałem, że mimo wszystko pewnie będę się co najmniej solidnie bawił, bo ekipa twórców e, niemal na pewno gwarantowała nam po prostu dobrego akcyjniaka. Z drugiej, natomiast sprawy, z drugiej strony natomiast bardzo, bardzo się obawiałem, czy rzeczywiście to będzie to, co może być początkiem dalszego funkcjonowania całego tego uniwersum no to ja ci powiem, że ja też miałem obawy, ale troszkę inne niż ty, bo moje obawy wynikały z dwóch podstawowych kwestii a mianowicie po pierwsze tego opóźnienia no bo dla mnie to było zastanawiające dlaczego ten film, o którym my słyszeliśmy już bardzo dawno temu, bo wydaje mi się, że to mogło być z 5 lat temu chyba nawet jak nie wcześniej kiedy pierwszy raz się zaczęło o nim mówić, on chyba w 2022 to już już był w produkcji, czy, czy już ekipa była na planie. Na premierę dostaliśmy w 2025. I, I no to wiesz, to zawsze jest zastanawiające. To mieliśmy chociażby w Kingowym Świadku taką sytuację z Miasteczkiem Salem. No i historia uczy, że jeżeli film ma taką długą i wyboistą drogę od produkcji na ekrany kinowe, no to może być z nim różnie. A po drugie, to ja akurat miałem bardzo duże obawy i osobiście byłem niechętny temu, że zobaczymy Johna Wicka na ekranie. Ja pamiętam, że kiedy zobaczyłem pierwsze trailery, czy zapowiedzi tego filmu, to ja byłem nawet mocno optymistyczny. Ale kiedy w tych ostatnich trailerach to mhm. już nawet tam była pokazana jakaś jedna scena akcji właśnie z Johnem Wickiem, no to powiem Ci, że zadrżałem, bo Wydaje mi się, wydawało mi się to totalnie niepotrzebne i zbędne. no Jak sobie z tym twórcy poradzili to chciałbym zostawić na później, bo, bo to jest wydaje mi się ważny element tego filmu, czyli to na ile w ogóle John Wick tutaj ma rację bytu i jak się to wszystko sprawdza. A wspomniałeś, że byłeś optymistyczny co do ekipy, czyli rozumiem, że Lena Weissmana lubisz twórczość, jego Underworldy czy, czy chociażby szklaną pułapkę. Wiesz co, o ile jest to jeszcze szklana pułapka 4, więc to jeszcze jest ta szklana pułapka, gdzie rzeczywiście, jest ta, to jest ta boomerska szklana pułapka, bo, bo no bo to jest, <laughs> tak, Bruce tak, Willis tak. nie umie obsługiwać internetu w dużym uproszczeniu, którą jeszcze nawet lubię. Bardziej mi chodzi o to, że rzeczywiście, jakby tutaj e, ekipa dookoła, czyli za scenariusz e, Shea -Hey, ten odpowiedzialny. Tak, jak czyli, i który, człowiek, który pracował, nie? Przy w przecież. Dokładnie, więc jakby to nie jest tak, że całkowicie produkcja poszła w nowe strony i wiedzieliśmy, że mimo wszystko przynajmniej te elementy charakterystyczne, czyli rewelacyjna choreografia, oświetlenie powinno być e, takie same, więc tutaj jak najbardziej Dochodzę do wniosku, że, że byłem w miarę spokojny. Wątpiłem, żeby ktokolwiek pozwolił, aby tak ważne dzieło, jeżeli chodzi o budowanie przyszłości tego uniwersum, e, rzeczywiście oddać komuś zupełnie nowemu, komuś zupełnie innemu, więc tutaj nie byłem, tutaj byłem dosyć miał o to spokojny. No to ja akurat miałem podobną opinię, bo ja z, co prawda Underworldy to widziałem tylko te, te pierwsze i dobrze je wspominam, zresztą no kto dobrze by nie wspominał z Kate Beckinsel w Lateksie i Nawalającej się z Wilkołakami, <laughs> także pamiętam, że te pierwsze części to był naprawdę mega hit, a też tak jak ty, ja dobrze wspominam czwórkę, szklaną pułapkę. Co prawda, dawno do niej nie wracałem, a z dzieciakami, jak jesteśmy na takiej podróży przez szklaną pułapkę, to na razie dojrzeliśmy do trzeciej, więc jeszcze nie odświeżałem. Także zobaczę, jak ona mi wejdzie po latach, ale naprawdę mam bardzo dobre wspomnienia. Także w sumie byłem optymistyczny. Też w sumie co do ekipy aktorskiej, bo do tego możemy przejść, że też po trailerach wiedzieliśmy, że z jednej strony będzie tutaj trochę występów gościnnych związanych z głównym uniwersem, no bo tak jak już wspomnieliśmy Keanu Reeves jako John Wick widzieliśmy też Lensa Reddicka jeszcze na ekranie jako Harona czy pojawiał się chociażby Ian McShane także powtarzający swoją rolę oczywiście z głównej serii no ale taką główną gwiazdą i magnesem miała być Anna de Armas jako Ewa Makaro tytułowa balerina no i my ją w sumie widzieliśmy w międzyczasie, mówię w międzyczasie mm -hmm. po, pomiędzy tymi zapowiedziami tego filmu, a kiedy on powstał chociażby w Nowym Bondzie, gdzie też grała tak. agentkę specjalną no i powiedz mi, jak ty w ogóle oceniasz ten wybór, Anne de Armas i czy ty uważasz, że ona się sprawdziła na ekranie właśnie jako Wiesz co, ta Ewa Makaro jak teraz o tym myślę, to dochodzę do wniosku że ten finałowy Bond nie Spectre, tylko No Time To Die był mm -hmm. chyba najlepszą reklamą filmu Balerina, bo ja pamiętam, że po premierze tego filmu były różne uwagi dotyczące Jamesa Bonda jego zakończenia i tak dalej, tak dalej Ale wszyscy to, Kubę wspominali, nie? Ale wszyscy bardzo dobrze wspominali Anne de Armas, która tam w kiecce biega, skacze się, uśmiecha w ogóle i tak dalej i strzela no i wszyscy, oczywiście w cudzysłowie wszyscy zaczęli zacierać ręce trochę na tą balerinę, no i kilka lat minęło i powiem Ci tak, w dużym, w dużym skrócie podoba mi się. E, podoba mi się rzeczywiście to, że e, z jednej strony co, e, mamy postać, która nie jest nie jest Ultimate Badassem. Ewa absolutnie nie jest tutaj postacią, która zawsze wygrywa, której zawsze się udaje, która musi inaczej funkcjonować, nie może być powiedzmy e, siłowo, co już trailer i, i sam film dosyć mocno charakterystycznie pokazuje, że rzeczywiście jest inną postacią niż na przykład John Wick, ale też w, podoba mi się mimo wszystko, tak już troszeczkę wyprzedzając do przodu, to, że w zestawieniu właśnie z Johnem Wickiem widzimy inną bohaterkę, że jest to mimo mhm. wszystko jednak kreacja postaci, która nie jest po prostu śmiercią chodzącą, że jak już się uprze w coś, to idzie do, do, do końca i wszystko po drodze y, rozwala. I wypada ok, Nie mogę powiedzieć, że jest to jakiś bardzo charyzmatyczny występ. Nie mogę powiedzieć, że to jest postać, która jakoś zapadnie mi w pamięć bardzo mocno, ale też nie jest to coś, co nie wypaliło. Tam, gdzie działa i tam, gdzie ma działać, działa to jak najbardziej w porządku, czasami lepiej, czasami gorzej, ale jest to solidny, solidny, powiedziałbym, występ. No, Ja też się tutaj pod tym podpiszę. Powiem Ci, że to co mi się najbardziej podobało to to, że czuć, też o tym będziemy zaraz więcej mówić o samych scenach akcji, ale czuć, że ona też naprawdę zrobiła solidną czy wykonała solidną pracę przygotowując się do tego filmu bo w wielu scenach akcji widać, że to ona gra, a nie żadna tam dublerka, czy, czy że nie jest to jakoś tam komputerowo poprawiane. Czasem może to skutkuje, nie wiem, mniejszą dynamiką tych starć, ale dodaje im wiarygodności, więc to jest, to jest na pewno duży plus. I też ja totalnie się pod tym podpisuję i zaraz jak przejdę do takiego zarysu fabularnego, to jeszcze będę chciał to rozwinąć, że to jest faktycznie inna postać niż, niż John Wick, ale też wydaje mi się, że twórcy tutaj akurat całkiem nieźle wpisują postać Ewy Makaro jako taką kolejną cegiełkę właśnie do tego świata w kontekście stricte popularnym. Mhm. No bo tak przechodząc właśnie do, do krótkiego zarysu popularnego, no bo też umówmy się, nie ma tutaj za bardzo o czym gadać i, i nie, to, to, to nie jest film, który będzie stał jakimiś wielkimi twistami. On się zaczyna trochę Powiedziałbym nawet jak właśnie ten Bond ostatni, no bo mamy też przeszłość naszej bohaterki, tak jak właśnie w Bondzie to było, poznajemy dziewczynkę, która później wyrośnie na dorosłą balerinę, dorosłą Ewę Makaro, która ukrywa się gdzieś z ojcem, który nagle jest zaatakowany przez grupę zabójców. Na skutek pewnych okoliczności ostatecznie ten ojciec ginie. Ewa trafia pod ręce Winstona, który przewozi ją do Nowego Jorku i oddaje ją na wychowanie do ruskiej Romy do pani dyrektor tutaj w tej roli ponownie Angelika Houston bo okazuje się, że właśnie ten ojciec też był zabójcą, też był kojarzony z ruską Romą no i tutaj mamy dwa wątki które będą silnie takie zarysowane już na początku dwa wątki, które będą silnie eksplorowane w tym filmie czyli po pierwsze za mordem ojca Ewy Makaro stoi jakaś tajemnica, tajemnicza sekta której no, nawet ten świat zabójców się obawia i y, to jest odmieniane przez wszystkie przypadki, że za bardzo nikim nie chce wchodzić w drogę, a w zasadzie to oni są uważani jako bardzo niebezpieczna grupa, no, trochę od tak naprawdę, a z drugiej strony Mamy wgląd w funkcjonowanie ruskiej Romy, ale trochę od innej strony niż to było w Johnny Wiku, dlatego że no, widzimy trening zabójczyń głównie, trochę mi to przypominało, nie wiem, jakieś sceny z przeszłości czarnej wdowy w jakimś, wiesz, moskiewskich klimatach. Momentami miałem troszeczkę skojarzenia z bolcami, gdzie też jest jakby mocno to zakreślone, więc Mamy szkolenie małych dziewczynek na zabójczynie. Tak. I tutaj wchodzi ten drugi wątek, no bo okazuje się, że te dziewczyny, one tyleż są szkolone na zabójczynie, co tak naprawdę one mają pełnić, nie wiem, czy to można nazwać funkcję tak zwanej kikimory, czyli nie tyleż zabójczyni na zlecenie, co takiej bardziej ochroniarki, która byłaby no, z drugiej strony zdolna właśnie powstrzymać zabójców, czy, czy rozprawić się z jakimś, jakimś potencjalnym zagrożeniem. No i to powoduje, że właśnie nasza tytułowa balerina jest inną postacią, no bo ona jest trochę tak słowa mi brakło w takim mindsetzie ochrony te, te, tego, tego swojego klienta czy klientki z jednej strony, a z drugiej strony no właśnie przez to, że ona jest kobietą zabójczynią, no to wprost na ekranie, zresztą to też była taka scena w trailerach, one są uczone, że tak naprawdę muszą wykorzystać wszystko, co je otacza dla, dla swojej przewagi, nawet grać nieczysto, no bo po prostu często w starciu z przeciwnikiem nie będą miały fizycznie szans, no i kiedy poznajemy już Ewę po szkoleniu, no bo mamy ten segment wprowadzający, mamy szkolenie, no to nagle okazuje się, że ona dowiaduje się, że kto stoi za zabójstwem jej ojca i postanawia tak naprawdę na tych ludzi zapolować, no i mamy takie powiedziałbym sumnie śledztwo, które nas zrzuca od jednego y, pięknie fotografowego, fotografowanego miasta do drugiego, od jednej postaci y, do... Y drugiej, no i oczywiście od jednej sceny akcji do drugiej. No i powiedz mi, Sef, jak właśnie podobał Ci się ten zarys fabularny? Czy dla Ciebie ten, to rozwinięcie tego świata Johna Wicka właśnie w takim kierunku, że nie, nie skupiamy się na nie wiem, na rozwoju mitologii hoteli, chociażby tak jak to było w filmach z Johnem Wickiem, czy nawet w serialu, tylko trochę idziemy w innym kierunku, czy, czy to jest coś, co Ci się podobało, czy to zadziałało jak to oceniasz? To znaczy tak, fakt tego, że zgłębiamy się w, no chyba najbardziej znany, ale jednak mimo wszystko klan, ród, e, nie wiem jak to nazwać, grupę przestępczą, czyli ruską Romę, wiemy z poprzednich filmów, że jest więcej tych organizacji na całym świecie, to jest coś na co liczyłem. Bo jakby rzeczywiście hotele, hotele już wiemy jak funkcjonują, wiemy jak one działają, nawet bez oglądania serialu to jak najbardziej nam działa. I i jakby ta cała rola Kikimory jest dla mnie sensowna, jakby w, oczywiście w, powiedzmy w słowiańskiej, w cudzysłowie, żeby tutaj ktoś nam w komentarzach, bo nie mam dla tego pojęcia na ile Kikimora i czy w ogóle jest w słowiańskiej kulturze i czy rzeczywiście może być tą obrończynią albo zabójczynią. Bardziej chodzi mi o to, że jakoś te domy muszą funkcjonować. No jakby te pieniądze oczywiście pochodzą z zabójstw, ale również mogą pochodzić z e, po prostu bycia wynajętym do czegoś. I w przypadku właśnie naszej Ewy, jej pierwsze zadanie jest po prostu ochrona, tak? I co jest o tyle ciekawe, że na przykład łączy się mimo wszystko to z faktem tego, że nasi nasi zabójcy nie funkcjonują tak w otwartym świecie, bo na przykład używają w tej scenie e, gumowych kul, czy powiedzmy ta, niezabójczych, ta, ta, ta, ta. tak? Więc no bo nie można wejść do jednego z najbardziej lokali w Nowym Jorku i zacząć się strzelać, no bo i gdybyś tak robił wszędzie, no to jakby zwykli ludzie, czy zwykłe państwa i tak dalej, by to zainteresowały się tym dosyć mocno. Więc to, że pokazujemy to funkcjonowanie tego świata, jak one są szkolone, że mamy ten etapy, gdzie musisz zabić inną powiedzmy inną uczennicę, czy tam byłą uczennicę, żeby pójść do przodu, jest z jednej strony trochę standardowe, ale też wpisuje się w całą w cały ten świat. Natomiast ja mam, tu jest chyba największy mój problem z całym tym filmem, ponieważ mamy rzeczywiście tą organizację zabójców i film moim zdaniem trochę nie za bardzo dowozi nam pod kątem światotwórczym, czym oni się tak właściwie różnią. No bo z tego, co wyciągamy z filmu, mamy naszych zabójców, którzy są zorganizowani albo w jakichś domach, albo są samodzielni, tak jak John Wick, ale mają złotą zasadę, że jest ta pewnego rodzaju cywilizacja. Jesteśmy wszyscy zabójcami, wzdolnymi i w ogóle i tak dalej, ale możemy na co dzień funkcjonować, możemy mieć swoją pracę, możemy przyjmować zlecenia, możemy je odrzucać, co widzimy w poprzednich filmach. Natomiast tutaj film stara się i mówi nam, że mamy do czynienia z tą drugą grupą, która całkowicie oddaje się zabijaniu. Zamyka się w swojej wioseczce i tam całe życie kręci się wokół tylko i wyłącznie tego. I wiemy, że był jakiś konflikt między jedną a drugą stroną. Wiemy, że jest tu kruchy pokój, który może się skończyć bardzo źle, jeżeli Ewa nie zostanie powstrzymana. Ale z jednej strony trochę ciężko jest mi uwierzyć, że jedna wioska gdzieś w Niemczech, czy w Czechach, czy gdzieś w Europie ma tak duży potencjał, żeby zagrozić... Nawet ruskiej Romie w Stanach Zjednoczonych, czy powiedzmy jakby innym innym domom, czy innym gangom. Więc tutaj jestem trochę zawiedziony. jakby Nie jestem zawiedziony może filmowo, ale jestem zawiedziony jako nerd, który lubi analizować tego rodzaju rzeczy, bo tutaj trochę nie zostało to dowiezione. Cały wątek z tym, że Ewa się mści za swojego ojca i tak dalej... Nic nowego, ale też nic e, źle zrobionego. Jakby, dobra, standardowo jedziemy i mamy dyskusję, jak bardzo możemy się oddać, to jak bardzo możemy poddać się temu, czy jest dla nas jeszcze nadzieja na wyjście z tego. Mm, Okej, okay, poprawne, w porządku, niech będzie. Ale przeszkadza mi to trochę, że właśnie... Cała ta rozbudowa świata, która tak świetnie w tych czterech pierwszych filmach była nam zawsze pokazywana. Nawet jeżeli mieliśmy jakieś naparzanie się, tak dalej, to twórcy o wiele sprawniej, o wiele, powiedziałbym, przystępnie czy płynnie, łącząc to z fabułą, byli w stanie nam pokazać. Tutaj trochę mi się to rozjeżdża, nie tyle zepsuło mi całkowicie przyjemność z oglądania tego filmu, ale to było na zasadzie takiej: okej, okay, no macie fajny potencjał. Widzimy, że jest, że w tym świecie nie są tylko te głowy rodziny, jest tam powiedzmy ten high table, który rządzi wszystkim, ale są jeszcze inne ewentualnie organizacje mniej lub bardziej zależne, samodzielne i tak dalej, więc... Trochę, trochę czuję jakby nieudany sposób budowania świata I, i to jest to, co mi chyba najbardziej przeszkadzało w tym filmie. No to ja ci powiem, że ja tu trochę z tobą y, chyba będę polemizował, bo y, mi ten wątek tej sekty się spodobał. On faktycznie i tu się będziemy zgadzać on nie jest jakoś specjalnie pogłębiony, no bo my w zasadzie dowiadujemy się w kilku zdaniach jak oni funkcjonują i jak też jakby na tle całego tego świata zabójców wypadają ale w sumie to jest koncept prosty, ale do mnie trafiający no bo w sumie dla mnie to jest taka grupa, która jest, tak jak nawet pada w którymś momencie z ekranu, że to są właśnie trochę tacy odszczepiency, renegaci. I mm -hmm. mi już więcej w sumie nie potrzeba, bo jednak wiesz, Week jako seria, John Wick jako seria pokazał nam ten świat zabójców, który pomimo tego, że jest podzielony na klany, na różne organizacje itd., itd., no to mamy... W zasadzie jakiś ten kodeks i wysoką radę, która nad tym wszystkim czuwa i która nie wiem, rozsądza spory, ma jakieś mniej lub bardziej logiczne zasady postępowania, nie wiem, wiemy jak funkcjonują te hotele, wiemy jak funkcjonują, nie wiem, rozejmy, sojusze i tak dalej w tym mm -hmm. świecie. No i samo to, że funkcjonuje gdzieś na obrzeżu tego świata właśnie coś, co jest skrzyżowaniem jakiejś sekty, jakiejś po prostu nie wiem, takiego małego miasteczka wyjętego dosłownie pod prawa i jurysdykcji, to jest o tyle interesujące, że ja rozumiem, że oni mogą być zagrożeniem, no bo oni w zasadzie trochę robią, co chcą, nie? No, no i, tak, i, tak. I wiesz, i, i, i to w tym świecie, kiedy nie wiem, wiesz, że możesz sobie wejść do hotelu i pozwolić tylko na to i na tamto, bo jak nie, to zostaniesz wyeliminowany. Jeśli wiesz, że podniesiesz rękę na inną organizację, to, nie wiem, cała organizacja przeciwko Tobie wystąpi, no to jednak jest to w pewien sposób właśnie, nie wiem, poukładane, skodyfikowane i tak dalej. No więc ten element chaosu, który wprowadza ta sekta, no to to jest w sumie coś nieco innego a po drugie też mi się to wydaje, że to jest na, bardzo mocno na tym trzonie rodzinnym gdzie my to widzimy, że i to jest nam jasno pokazane, że to jest w zasadzie społeczność, no taka właśnie sekciarska, nie? gdzie mamy rodziny, gdzie nie można wyjść w zasadzie z tej społeczności, bo wychodzi się mhm. z kulą w głowie, gdzie w zasadzie wszyscy są trochę zmuszani do posłuszeństwa no i to jest dla mnie proste ale mnie to w sumie satysfakcjonowało ci powiem i, i ja, ja akurat to kupuję tak jak zresztą ten wątek właśnie kikimory, bo te, tu się zgadzam totalnie że właśnie dostajemy trochę inną stronę tego samego medalu czyli właśnie jak te organizacje z, z, zarabiają na życie i na przykład no tak. ta, ta scena y, tej pierwszej misji y, kiedy Ewa Makaro y, jest ochroniarką czy, czy ma tam powstrzymać potencjalne y, porwanie, to ona jest fajna na, na kilku poziomach. Nie? Raz, że to jest właśnie ta ochrona, dwa, że mamy cały ten pojedynek tylko na, na pięści czy, czy walkę wręcz i, i właśnie te gumowe kule, to, to było naprawdę interesujące i w sumie no ja mówię, pod tym kątem ja to kupuję, że to jest właśnie coś z uniwersum, ale że podeszli do tego od nieco innej strony i wiesz, nie, nie mamy znowu rady jakiś tam yy, Innych um, wewnętrznej nie mm -hmm, wiem, policji, mm. tak jak w trójce czy w czwórce była, i tak dalej, i tak dalej. To wiesz, to tylko, żeby uzupełnić, jakby ja też mi to odpowiada, tylko trochę y, większy. Nie mam problemu z tymi pomysłami, ideami, tylko wydaje mi się, że gorzej w porównaniu do poprzednich filmów. Zostało to zaprezentowane, a, okay. jakby ta no płynność rozumiem. pokazania tego wszystkiego, bo rzeczywiście jakby sam film dosyć mocno, rzeczywiście my, Sam Winston to chyba mówi, my mamy zasady, jesteśmy cywilizowani, jasne, możemy się mordować i tak dalej, ale jesteśmy cywilizowani, mm -hmm. tak, tak. a oni są tym chaosem, z którym nie chcemy mieć nic wspólnego i nie chodzi mi o to, żeby tam wszystko nam wyjaśnić, tylko płynność ukazania tego. Jakby W poprzednich filmach myśmy szli z Johnem Wickiem i przy okazji obserwowaliśmy ten świat i się go uczyliśmy. Tutaj trochę gorzej to wychodzi. Nie mówię, że jest źle, bo same pomysły są jak najbardziej w porządku ale e, po, po, pod tym kątem z, ty, z tym powiedzmy mam e, zasadniczo problem przy czym to też nie jest tak, że to jest tragicznie złe i w ogóle mhm. nie da się oglądać, Nie, nie nic, nic z tych rzeczy no to mówię, to tu mamy pewien protokół rozbieżności bo ja też mhm. nawet kupuję tak jak to było pokazane bo wydaje mi się, że też ta podróż do Austrii twist, który tam dostajemy to, to naprawdę tak. fajnie, fajnie to działa i, i to totalnie kupuję no ale musimy przejść do tego czym seria John Wick stoi i stała cały czas do tej pory czyli do scen akcji i jak tutaj oceniasz kreatywność, w sposób ukazania tych scen walki i tego co tutaj dostajemy, no bo no umówmy się z jednej strony cała seria przyzwyczaiła nas do określonej konwencji tego takiego Gunfu, które wszyscy zaczęli kopiować na potęgę do kreacji interesujących przeciwników. No i, i jak tutaj oceniasz to, co nam Weissman i spółka prezentują? No bo z jednej strony to mam wrażenie, że się trzyma to w klimacie, ale z drugiej strony no, dostajemy tutaj sporo różnych scen które trochę odbiegają od, od tego, co dostawaliśmy wcześniej. To znaczy tak, z jednej strony dostajemy to, co, na co ja chciałem, na co liczyłem, bo stwierdziłem, że nawet jeżeli film będzie nieudany, kiepski czy coś w tym stylu, to jeżeli dostanę te sceny zrobione w stylu Johna Wicka, to jak je dostaję raz na 5-6 lat w kinie, to jestem zachwycony i mi to wystarczy. Po prostu to jest to, jest to co uwielbia. Natomiast jednak jestem zadowolony pod tym kątem, że to, co o czym wspominałem, nasza Ewa jest słabsza. Ona nie... Czuję... Znaczy jest słabsza pod tym kątem, że jej styl walki, jej podejście do konfliktów jest inne, bo musi być. Ona nie może iść jeden na jednego z prawie dwumetrowym byczkiem, bo wie doskonale, że nie ma z nim żadnych szans, więc musi kombinować, musi podchodzić inaczej. I... Jestem zadowolony pod tym kątem, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, bo mamy sekwencje strzelane, mamy sekwencje walki wręcz nożami wszelkiej maści, e, granatami, materiałami wybuchowymi, e, miotaczem ognia, co oczywiście widzieliśmy w trailerach i generalnie rzecz ujmując, jestem zadowolony, ale nie ma tutaj nic e, takiego co na naprawdę bardzo mocno zapadłoby mi w pamięć. Nie mówię tego jako wadę, żeby nie było, ale no nie mamy tutaj tak sceny dla mnie kultowej, jak scena w klubie w pierwszym Johnny Weeku, tak? gdzie, gdzie rzeczywiście było to otwarcie i gdzie po raz pierwszy w tej serii widzieliśmy, wow, jest, jest rzeczywiście ten rozmar. Co nie zmienia faktu, że znów mamy to, to co zawsze, to co ja bardzo lubię, czyli nawet jeżeli lecimy do jakiś e, teoretycznie mniej ekskluzywnych bez obrazy dla Czechów miast takich jak na przykład Praga to i tak ta Praga jest cudownie oświetlona hotel ma swój charakterystyczny styl jedziemy tak, do tak, tej tak. Austrii do wioski mamy cudownie to, to wręcz jest momentami absurdalne dla mnie, bo mamy cudownie niemiecką wioskę, gdzie po prostu nie wiem, kobiety są ubrane jak typowe Niemki, są policjanci niemieccy, po czym wszyscy wyciągają bronię bo wszyscy są zabójcami, więc technicznie ja jestem bardzo zadowolony. Nie jest, to, nie, jest to, nie jest to, coś nowego, nie jest to coś nawet powiedziałbym rozwiniętego względem tego, co tutaj tej pory dostaliśmy. Ale nie musiało być. Jakby to się sprawdza jako po prostu dobry akcyjniak, który daje, daje nam po prostu radocha najzwyczajniej w świecie rzeczy umiejącej. No, yy, Ja Ci powiem, że yy, tutaj pod tym kątem to yy, uważam, że yy, przede wszystkim to, czym ten film stoi, to pewną pomysłowością. Bo nawet jak yy, miałem poczucie to, co wspomniałem wcześniej, że yy, czasem niektóre te sceny wydają się być kręcone dosyć wolno, tak jakby właśnie to, że Anna de Armas sama je wykonuje, to, to wiesz, jakoś trzeba było trochę może zrobić to w innym tempie, żeby właśnie to uwiarygodnić, ale to wypada bardzo fajnie pod kątem tego, że ja naprawdę miałem poczucie, że w tym filmie cały czas jest wykorzystywane to, co jest pod ręką. No bo tak jak mówisz, no mhm. mamy całą sekwencję walki granatami, co brzmi absurdalnie i trochę jest absurdalne, ale to dosłownie tak wygląda, nie, że tam jest po prostu, to nie jest tak, że nie wiem, ktoś rzuca granatem, czy coś w tym stylu, tylko tu jest po prostu kilkuminutowa sekwencja akcji, gdzie Ewa Makaro wykorzystuje tylko i wyłącznie granaty do walki. I drzwi. Nie nie i drzwi. <grych> tak, tak, drzwi, stoły inne, <grych> inne no, to nie, też powierzchnie płaskie i nie tylko, które, które znajdzie pod ręką i to jest super. Mamy później na przykład, nie wiem, scenę walki łyżwa tak, tak. I, I wykorzystanie lodu też, bo, bo to dosłownie, nie, to że te łyżwy tam są, to, to też ma sens, więc, więc to jest niezłe. Jest bardzo fajnie nakręcona i właśnie pod kątem oświetlenia to ta scena w klubie i ta walka tymi gumowymi kulami super mm -hmm. patent do tego mamy w końcu tę sekwencję z miotaczami ognia, tak. która no naprawdę robi wrażenie I, to, i tutaj też ja miałem jakby podwójny fan bo nie dość, że ona jest fajnie zainstynizowana bo ja jak widziałem na trailerze tę scenę z miotaczem ognia, to ja myślałem, że to jest wiesz, taki po prostu jak, jakiś motyw, a to mhm. znów, to jest tak jak John Wick nas do tego przyzwyczaił, to jest dosyć długa, rozbudowana sekwencja, kiedy to postaci po prostu tak naprawdę pojedynkują się na miotacze ognia i to wygląda super, bo tam cały czas widać, że to są żywi ludzie, nie? że to nie jest jakieś tam doprawiane CGI czy, czy cokolwiek takiego, tylko że to jest kręcone staroszkolnie i to, to robi wrażenie i nawet takie prostsze sekwencje, jak mamy jak ona się tam w tym Hallstatt pojawia i, i wchodzi do kawiarni I, i jest taka teoretycznie dosyć prosta scena walki w tej kawiarni, ale nawet, nawet to jest fajnie Ja pow Miałem nie? powiedzieć, że gdybym miał wybrać jedną scenę walki, to właśnie ta kawiarnia, całe to budowanie napięcia na zasadzie wiemy, że coś tu nie gra wiemy, że jest dziwna atmosfera ale jeszcze nie wiemy, czy oni się już zaraz zaczną naparzać, czy ona zdąży tą kawę wypić, no a jak już się zaczynają naparzać, to jakby przy, znaczy podoba mi się fakt tego, że ona jest trochę w szoku, że tak, To tak, nie tak. jest tak, że przychodzi pięciu drabów i zaczynają się z nią bić, tylko że autentycznie wszyscy, tam kelnerka, kucharz, policjant, sprzedawca gazet, ktokolwiek jest zabójcą i ona jest w takim szoku, że naprawdę? Wy też? Więc to jest, gdybym miał wybrać jedną scenę, to wydaje mi się, że ta byłaby dla mnie e, najbardziej satysfakcjonująca, czy, czy naj, dająca najwięcej radochy. No, no to, to cieszę się, że też ci się to podobało, no to przejdźmy do, powiem tak, słonia w pokoju, czyli do obecności tak. Johna Wicka, no bo ten film szczuł trochę już od pewnego momentu tym Johnem Wickiem, tak jakby, nie wiem, twórcy mieli obawy, że jednak bez Keanu Reevesa ten film się nie sprzeda, no i dostajemy go tutaj kilkukrotnie, bo po pierwsze dostajemy trochę z perspektywy Ewy Makaro jedną scenę z trójki, kiedy to John wraca do, do ruskiej Romy, ale później pojawia się także on jako gość, który ma sprzątnąć Posprzątać. Ewę Makaro tak naprawdę. No i tu ja bym miał do ciebie dwa pytania. Po pierwsze jak ten film z perspektywy obecności Johna Wicka wpisuje ci się w całą serię, bo ja mam z tym problem, bo niby wszędzie jest ten film umiejscawiany pomiędzy trójką a czwórką dla mnie to nie ma za bardzo sensu jestem bardzo ciekaw jak ty na to patrzysz a po drugie właśnie jak ty oceniasz w ogóle obecność Johna Wicka czy to, że on się tutaj pojawia ta rola w jakiej on się tutaj pojawia Aha. czy to dla ciebie ma sens czy ty to kupujesz w ogóle czy to było potrzebne tak naprawdę w filmie o trochę innej postaci czy, czy, czy nie czy jednak może to jest za dużo i aż takiego fanserwisu nie potrzebowaliśmy znaczy tutaj wydaje, jestem pewien na 90% parę procent, że John Wick pojawia się po to, żeby jeszcze trochę pomóc stanąć na nogi tej marce bez siebie. Znaczy się, żeby w pewien sposób podpromować, że no dobra, może was to wszystko nie przekonuje, ale wiecie, Keanu Reeves znowu będzie Johnem Wickiem. E, wydaje mi się, że to był główny zamysł y, twórców i, i główne takie założenie, e, to, więc to tak podejrzewam. Natomiast teraz tak, też na początku miałem problem, jeżeli chodzi o łączenie tego między trójką a czwórką, ale kiedy przeanalizujemy, y, jak to wygląda... Między tymi dwoma filmami, między wydarzeniami z tych filmów jest trochę czasu. Więc on mógł tam, bo widzimy na początku czwórki, że on cały czas u Króla Bezdomnych e, trenuje. Mhm. Więc, e, i musiał przejść jakąś tam rekonwalesencję, nazwijmy to w ten sposób. Więc mógł mieć czas, żeby wykonać zadania dodatkowe. Tylko problem jest większy dla mnie taki, bo on w trzeciej części e, pali ze sobą mosty do Ruskiej Romy w zamian tak. za transport. No i Trochę, jakby trochę mi to śmierdzi sytuacją taką, że e, szefowa, powiedzmy ta Katia, szefowa ruskiej Romy mówi, że nie, ty teraz już nie jesteś z nami i tak dalej, po czym kilka tygodni, kilka miesięcy później dzwoni i siema, chcesz coś z Avonu, no bo to jest dosłownie taka sytuacja i mhm. jakby, no nie wiem, może go poprosiła, dobra, to już jest taki bardzo nerdowskie. I my to będziemy analizować. No, teoretycznie mógł jej to zrobić w zamian za jakąś inną przysługę, za jakąś ewentualnie pomoc. No, ale w czwartej części nie przypominam sobie, żeby gdzieś to tam powiedzmy było, było zaakcentowane. Ale na uparte, znaczy no, nawet nie na upartego, jest, łączy się to rzeczywiście z, z tym świecie. Da się to uplasować, nie jest to jakiś tam retcon, nie jest to jakaś gigantyczna zmiana, ale też trochę kęcę nosem. Nie będę kłamał. Natomiast co do samego Johna Wicka. Z jednej strony podoba mi się fakt tego, że ten film podkreśla nam po raz kolejny, że John Wick jest jedyny w swoim rodzaju, że on, mm -hmm. są różni zabójcy, mniej lub bardziej zdolni, mamy Ewę, która stara się, próbuje i tak dalej, natomiast John Wick jest tym ubermęsienem. On jest tym absolutnie samcem alfa w całej tej hierarchii, jeśli tak to można powiedzieć. I on jest trochę tym super hero. On jest trochę przesadzony, ale taki ma być. To, to jest po prostu ta, to jest ta baba jaga. I, I nawet jeżeli on w tej drugiej, w końcówce filmu zabija wszystkich absolutnie bez większego problemu, skacze, biega i tak dalej, to ma to sens, bo właśnie jest ten, jest, są wszyscy, są lepsi, gorsi, ale jest John Wick, który jest poza stawką na tej zasadzie. Natomiast z drugiej jednak strony mogłoby go nie być jakby spokojnie. I, I po pierwsze już trochę jakkolwiek Keanu w lubi i tak dalej, już widać w tym filmie, że on swój wiek ma. Że mhm. 10, 10 lat, bo pierwszy John Wick wyszedł w 2014 roku, 10 lat minęło, no i sorry, ale... No, jakby nie no nawet Keanu Reeves młodszy nie jest nie? no to nikt nie jest młodszy szczególnie Keanu Reeves więc, więc jest zmęczony co widać czasami że te już jego ruchy nie są aż tak powiedzmy płynne chyba częściej występował Kaskader czy tam powiedzmy Dubler i trochę, jakby każdy, za każdym razem jak Keanu Reeves wchodzi mi na ekran czy to grze komputerowej w cyberpunku, czy to w filmie i zaczyna mi walić jakieś morały, epitety filozofie typu choices and consequences i tak dalej, no to ja to lubię, no bo to jest Keanu Reeves tak, ale nie w tym filmie jakby nie wydawał mi się potrzebny trochę na przykład szkoda, że on zabrał czas antenowy i taką rolę jakiegoś Super przeciwnika po stronie zabójcy, po stronie tej sekty. Mhm. Bo mamy tam tego jednego blondyna, który łapie za miotacz ognia i on teoretycznie jest tym głównym przeciwnikiem do walki. Ale mógł, można byłoby jego bardziej rozwinąć kosztem e, samego Johna Wicka. Więc rozumiem dlaczego on się tutaj pojawia ale moim zdaniem spokojnie można byłoby się bez niego bez niego mimo wszystko obejść, ale zakładam, że twórcy, producenci stwierdzili, dobra, no nie ryzykujmy, walnijmy to nazwisko, dajmy tą postać, żeby, żeby mieć jakąś tam większą szansę na zarobienie na tym filmie. No to ja ci powiem, że trochę będę musiał założyć foliową czapeczkę teraz, bo ja to mam wrażenie, że o ile ta scena w ruskiej Romie i ta pierwsza interakcja pomiędzy między Johnem a Ewą Makaro, to jest chyba coś, co wypada tutaj bardzo organicznie i to mi się podoba, bo to jest coś, co ja w ogóle lubię, nie? jeżeli mamy jakieś filmy takie, które się przycinają właśnie w ramach jednego świata, że dostajemy jakąś tam scenę z perspektywy innej postaci i mhm. ja w zasadzie wiel, wiele więcej, o ile cokolwiek więcej, bym nie, nie, nie potrzebowałbym tutaj w tym filmie nie? Tak, że tak, pojawia tak. się John Wick że, że widzimy właśnie jak on się jeszcze tam z, z ruską Romą trzyma czy, czy jak to wyglądało właśnie w trójce można powiedzieć, że pomimo krótkiej interakcji, no to nadaje bieg sprawom i w pewien sposób formuje Ewę jako zabójczynię tak, Ale... ta jedna scena, żeby... Przepraszam, że tego mm. rzeczywiście, ta jedna scena jest ok. Jest, jest w porządku, jest mgnięcie oczkiem, kto ma wiedzieć, ten wie i spoko. I rzeczywiście też, tak jak mówisz, nakierunkowuje, czy zasiewa w jakieś ziarno niepewności w niej, w niej samej. Tak, a natomiast ja mówię, że muszę trochę foliową czapeczkę założyć, bo ja tak zacząłem myśleć po seansie, czy cała ta podróż Johna Weeka w końcówce do Austrii, czy to nie jest coś, co gdzieś tam zostało dorzucone w produkcji, Bo ja w mm -hmm. ogóle mam wrażenie takie, że ty, całej tej sekwencji mogłoby nie być. Że, tak. że ona niby jest, niby tutaj jest i właśnie interakcja pomiędzy Ewą a Johnem jeszcze jest też akcja pomiędzy Johnem Wickiem a naszą tamtą sektą, to to wszystko jest spoko, to jest poprawne i, i tu się zgadzam, że no to akurat fajnie wypada, że jak tylko pada informacja, że Baba Jaga tu jest to po prostu wszyscy już mają pełne i to jest naprawdę przeurocze. Natomiast no naprawdę, ja miałem poczucie, że ta scena jest wyrwana z tego filmu i, i no nie wiem, krążą różne plotki tak naprawdę, jak ja czytałem, że, że nie wiem, że tam on był właśnie przemontowywany, że dokrętki robili, że Stachelski przy dokrętkach też pracował I, i trochę, jeżeli bym gdzieś szukał właśnie takiego materiału, który do tego filmu trafił, to byłaby właśnie ta sekwencja i The <laughs> cat ja uważam, że ona jest zbędna. Ja naprawdę wolałbym, żeby Ewa miała więcej czasu dla siebie i faktycznie ja o tak o tym nie myślałem, ale tu się w stu zgadzam, że co prawda Gabriel Barn, którego ja lubię i on jest fajnym złolem tutaj jako ten szef mm -hmm. całej sekty, to brakuje trochę takiego mega charakterystycznego przeciwnika jak, no w zasadzie w każdym filmie z Johnem Wickiem dostawaliśmy, nie? Że brakuje nam takiego... Tak, tej prawej takiego... ręki głównego złego, która się bije. Tak, tak, bo niby mamy tutaj wprowadzoną postać tego Daniela Pajna, którego gra Norman Reedus, ale... ale to, to, to... to było tak, było ja, ja się tak zawiodłem, to się znaczy, trailery nam sprzedawały, że on będzie jakiś ważny, istotny, a on się pojawia na 5 minut... Ale widzisz, bo to jest tak, że ja w ogóle e, też tak jak mówię, że John Wick jest niepotrzebny, tak z kolei e, ja mam nieodparte wrażenie po seansie, że to jest postać, która jest wprowadzona pod jakiś kolejny film, albo pod jakieś John Wick <laughs> Avengers, być, tak. nie? że dostaniemy e, w kolejnym filmie Ewę Makaro, Daniela Paine'a, Keina, na przykład e, mm -hmm. i, i tam Trackera z czwórki na przykład e, i, i to będzie e, jak, jacyś tacy Wickowi Avengers po po prostu No bo ja tak naprawdę no niespecjalnie widzę uzasadnienie jakieś większe dla, dla tej postaci, bo tak jak mówisz, on jest kreowany na istotną postać, a on jest na parę minut i, i w zasadzie nawet wielkiej roli tutaj nie, nie odgrywa. Tak naprawdę jest tylko jakimś króciutkim przystankiem na, na, na drodze Ewy y, ku, ku sekcie, nie? Ale wiesz co ja ci powiem, to, to ja też założę foliową czapaczkę, bo jak o tym mówisz, ja bym się totalnie nie zdziwił, gdyby na przykład pierwotna wersja scenariusza zakładała, bo John Wick tak naprawdę dobra, gdyby popatrzeć to John Wick jest potrzebny w finałowej scenie, czy w finałowej sekwencji, bo on tam w pewnym momencie strzela z karabinu snajperskiego mhm, i tak. ratuje Ewę. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby w pierwotnej wersji scenariusza po spotkaniu z siostrą, no bo oczywiście, że Ewa ma siostrę, znaczy już wiemy od początku filmu, że ma siostrę, ale okazuje się, że siostra nadal jest w tej sekcie, że to ta siostra przeżywa tam wybuch granatu czy coś w tym stylu i to ona w finale ratuje swoją siostrę, że A ona tak, ratuje Ewę. to by, to by Ewę. faktycznie miało sens. Mhm. Tak, że o, dobra, ty mnie przekonałaś, że można z tego wyjść i tak dalej, szczególnie, że ta siostra ma wątpliwości, bo tam w czasie tej krótkiej rozmowy, jak one się uświadamiają, kim są dla siebie, to ona mówi, że no nie, no daj spokój w ogóle i, i może mi się tutaj nie podoba, ale to trzeba, bo to wiesz, sekta i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby taka była pierwotna i gdyby to tak podłączyć, gdyby tam poprowadzić to odpowiednio, to ten cały John Wick no, no jest, jest tym dodatkiem, który nie wiem, może studio trochę spanikowało, bo robimy film 5 lat i może ludzie się nie pójdą na to, może już trzeba podpromować bardziej inaczej i tak dalej. No ciężko jest mi powiedzieć, ale dałoby się to. Jakby ten, ten trzeci akt nie jest tak skonstruowany, że on jest bullet proof, tylko rzeczywiście dałoby się tutaj po te klocki poprzestawiać i tego Johna Wicka mimo wszystko wywalić. No dobra, no to, yy, Sef, yy, zaraz cię zapytam jeszcze o przyszłość, ale jak całościowo oceniasz balerinę? To był dla ciebie Ech. udany sens? Yy, uważasz, że to jest jakby dobry krok, czy dobry film rozbudowujący uniwersum, czy, czy raczej taki, no, jednostrzałowiec i tyle. Powiem tak, trochę chyba, mu, trochę muszę w sobie samym uciszać tego wewnętrznego nerda, który, który się czepia, bo bardzo często w naszym współczesnym świecie jest takie podejście, że albo coś jest absolutnie rewelacyjne, albo jest coś całkowicie tragicznie, że, że musi być 0 albo 10 yy, na filmwebie. Tak, tak. mhm. A balerina jest jest dobrym akcyjniakiem, jest nawet powiedziałbym bardzo dobrym akcyjniakiem na zasadzie, żeby pójść do kina w piątek albo po pracy, po całym tygodniu pracy sobie odpalić ten film i po prostu się bawić. On nie jest jakiś odkrywczy, on nie jest jakoś bardzo oryginalny, ale też daje radochę, on po prostu ma być akcyjniakiem, który dostarcza nam zabawę i robi to w porządku. Można byłoby nieco go dopracować, nie ma on za bardzo w sobie nic bardzo charakterystycznego bardzo zapadającego w pamięć ale to też nie jest sama w sobie wada to jest po prostu solidne kino akcji które mimo wszystko, mimo moich uwag wpisuje się w ten świat i daje nam nowe możliwości nowe otwarcie, ale też po prostu ugruntowuje to co do tej pory dostaliśmy no to tu, suma sumarum, pomimo tego, że się nie zgadzaliśmy w paru momentach, to ja mam dosyć podobną opinię, bo ja tak początkowo na przykład, jak dostawaliśmy to szkolenie, to tak stwierdziłem, że niby to jest w porządku, ale to jest takie za bardzo po sznurku, nie? I co mm -hmm, prawda tam mm -hmm. nawet w tej sekwencji szkolnej tam są fajne patenty, no bo pojawia się nam wątek tej baletnicy, baletnicy i, i tak. powiem ci, że uroczo dla mnie było zobaczyć, kiedy później wraca ten, ten wątek w pewien sposób w dalszej części filmu, że, że to mi pokazało, że jednak twórcy panują nawet mm -hmm. nad takimi drobnymi elementami, ale to wiesz, to było takie, mówię, bezpieczne, zachowawcze i, i, i coś no, co widzieliśmy już wielokrotnie ale później, im dalej w seans, tym i parę razy dałem się zaskoczyć i przede wszystkim właśnie tym, jak kreatywnie podchodzili do scenakcji, jak one są filmowane, bo jednak to, co ty powiedziałeś na początku, że można było być spokojnym przy tej ekipie i faktycznie można być spokojnym przy tej ekipie. Widać, że oni już tak mają dopracowane te metody pracy, kręcenia tych stenakcji, i tak dalej, i tak że... dalej. I wiesz to tylko dodam, to, to, że... I to, to się nie musi za bardzo rozwijać. Jakby to, tak. to niech ten styl zostanie, bo i tak będziemy go dostawać w najlepszym wypadku co 4-5 lat, no bo nie oszukujmy się, nie, dostaniemy, nie zostaniemy zalani filmami, ale jak raz na 4-5 lat pójdę sobie do kina i to obejrzę na dużym ekranie, ja jestem całkowicie zadowolony i potem ewentualnie będę wracał raz na jakiś czas, nie wiem, czy to na YouTubie, czy to na jakimś streamingu, żeby, żeby sobie po prostu popatrzeć na, na tę ładną naparzankę tak, tak. a to, to, że to jest ładne to nie dość, że właśnie to jest dobrze nakręcone to też yy, ja totalnie kupuję że został zachowany ten e, charakterystyczny, taki styl wizualny wików, nie, te mhm. wiesz, intensywne kolory, dużo oświetlenia yy, tak, jakichś tak. neonków i tak dalej, i tak dalej, to jest super, no bo to powoduje że my się czujemy w tym świecie, nawet jeżeli właśnie na ekranie mamy inne postaci i yy, no, yy, tak jak też rozmawiamy można by tu pewne rzeczy poprawić nie wiem, przydałby się jakiś pełnokrwisty z na przykład, czy, czy no, można dyskutować na ile ten week tutaj jest potrzebny i tak dalej, ale jeżeli mówimy o rozwoju uniwersum no to ja Ci powiem, że ja totalnie bym przyjął taki film i tak jak, nie wiem, przy czwórce dyskutowaliśmy, że fajnie by było jakby, nie wiem, się pokusili o jakiś film z Kane'em, to ja tak sobie pomyślałem po balerinie, że naprawdę totalnie widzę, że za 2-3 lata znowu dostaniemy film Kane. z jakimś będzie. Kane jest teoretycznie w produkcji, jeżeli dobrze pamiętam, więc... No, no właśnie, właśnie. Nie? I teraz wiesz, no totalnie to, je, to, to ma potencjał cały czas na to, żebyśmy dostali jakąś ciekawą drużynówkę w przyszłości, no bo właśnie ta, ta przyszłość. No Ty mówisz, że Kane jest chyba w produkcji. No Jest też przecież potwierdzony piąty John Wick w produkcji. No tak. No i y, y, y, no uważasz, że to, to jest taki świat, że jednak jest tutaj ten potencjał na kolejne filmy, bo wspomniałeś, że chętnie byś za kolejne dwa lata na przykład film z uniwersum jakby, przyjął. Tylko, tylko tu jest jedna, i oczywiście, że jestem chętny i tak dalej, tylko tutaj jedna rzecz, twórcy nie mogą się bać, bo, bo ja mam trochę wrażenie po tej balerinie, jedna z takich głównych rzeczy, która mi przyszła do głowy na przykład, że no dobra, fajnie, balerina była okej, okay, w porządku, ale pojedźmy gdzieś indziej. Jakby już ta Europa, czy te Stany Zjednoczone, no, pojedźmy do tej Azji, pojedźmy do tej Afryki, spróbujmy mm, tak. zaczepnąć jakieś... Ym, E, nie fascynację, tylko inspirację jakimś dalekim wschodem, Ameryką Południową, innymi stylami walki, e, broniami czy czymkolwiek takim. I na przykład, no przecież zrobić w świecie Johna Wicka coś rajdowego, raid, znaczy się film, raid, tak, mhm. albo jakiegoś kipa kina, właśnie typu kopanego, proszę bardzo, tylko trochę, niech twórcy odważą się na coś innego, odważą się pójść w jakąś inną stronę i poszaleć, zaryzykować, pokombinować, próbować. I patrząc na wyniki finansowe, baleriny może być z tym problem, bo, bo generalnie no, film nie wykręcił jakichś niesamowitych absolutnie zysków. Ale mam nadzieję, trzymam kciuki. Może Donnie Yang pojawiający się w swoim własnym filmie przyciągnie nieco więcej i on e, zwróci na to uwagę, bo nie oszukujmy się, większość zdecydowana widzów lubi kino akcji, bo kino akcji po prostu nas e, bawi, relaksuje, jakkolwiek to zabrzmi, daje nam tą radochę, daje nam tego kopa adrenaliny do pewnego stopnia i nie ma dobrze zrobione, jest rzadko spotykane mimo wszystko i John Wick potrafi to robić, więc kontynuujmy tylko bawmy się dalej i cały czas mam nadzieję, że ten John Wick 5 nie będzie o Johnny Weeku, że John Wick, nie wiem, nie wiem, chyba, że John Wick 5 to będzie wracający po latach Keanu Reeves jako Konstantin, no ale nie wiem, no już naprawdę. Bo, bo, bo naprawdę wystarczy, bardzo ładnie zamknęliśmy jego wątki w czwórce, wystarczy, dziękuję bardzo, zbudowaliśmy takie solidne fundamenty świata, że jest w czymś wybierać, w czym się bawić. No właśnie to jest taka podstawowa moja obawa co do przyszłości, że jeden z tych filmów zapowiedzianych to jest John Wick 5, bo ja naprawdę dużo spokojniejszy byłbym, gdyby to był właśnie Kane, gdyby to był na przykład jakiś film właśnie z tym Painem z Ridusem w roli głównej, bo to mógłby być zupełnie, znając Ridusa i, i też taką jego i aparycję i to, jaką on ma taki wiesz, swój image popkultury kulturowy nawet to mógłby być też zupełnie inny film i zrobić za parę lat właśnie jakąś taką drużynówkę w tym świecie, ja bym to totalnie kupował, bo trochę mnie martwi, że ten John Wick na piąty jest na horyzoncie, bo ja jednak mam poważne obawy, że twórcy się tutaj nie obędą bez niego i my dostaniemy no nawet nie tyle zmartwychwstanie, co się nagle okaże, że tak naprawdę w czwórce to John wcale nie, nie zginął, co byłoby słabe, bo ja tak Totalnie nie, nie. się podpisuję pod tym, co ty mówisz, że to było bardzo ładne domknięcie i no, John Wick zasługuje już na spokój I, I trzeba wiedzieć, tak, i z drugiej strony trzeba wiedzieć, po prostu cytując polską, polską yy, muzykę, trzeba wiedzieć, kiedy zastanę zejść. Po prostu niektóre tak. wątki się w pewnym momencie kończą i tyle, i ciągnięcie ich dalej jest szkodliwe dla wszystkich. Tak, no, no ale to, to mówię. Ogólnie też jestem dosyć optymistyczny. No tak jak mówisz, te wyniki finansowe nie są może oszałamiające, bo z tego co ja widziałem, to chyba 130 milionów film wykręcił, ale on miał dosyć wysoki budżet, bo, bo chyba w granicach tam 90, no, no to, to, to to nie są jakieś tak jak mówisz oszałamiające wyniki, no ale z drugiej strony to jest też coś, w czym można rzeźbić, no bo jednak wiadomo, że film to też ma później jakieś tam długie nogi, bo i streaming i jakieś tam nośniki no i, i tak też, dalej. Mimo wszystko budżet do 100 milionów to jeszcze jest do przełknięcia. Gdyby to był gigant typu 250, 300 i tak dalej, no to to bardziej by zabolało studio. A tutaj jest jeszcze szansa, że da się to sprzedać, jakby dobra, może teraz nam nie wyszło, ale w następnej części jest szansa panowie ze studio, dajcie kasę. No tym bardziej, że a propos tej odwagi, o której ty mówisz to tak ode mnie już na sam koniec to ja tak sobie pomyślałem, że tu naprawdę można by było się czymś pobawić i nawet właśnie, żeby podjąć mniejsze ryzyko ze strony studia, to zrobić jakiś totalnie mniejszy film na zasadzie jakiegoś takiego prawie, że akcyjniaka rozgrywającego się w jednym miejscu, nie na zasadzie nie wiem, Może ucieczki, być... jakieś przeprowadzenia jakiejś jednej postaci z punktu A do punktu B albo jakieś ala heist movie z jakimś albo... dziwacznym zleceniem cokolwiek, nie? Albo jakaś antologia animacji, tak jak o, mieliśmy chociażby. ostatnio Predatora czy, czy na przykład Visions w świecie gieznych wojen, no jakby możemy zrobić 15-20 minutowe odcinki z różnych animacji, albo nawet w tej samej, ale dziejące się w innych częściach świata i też dałoby się to zrobić, więc jakby no potencjał jest możliwość jest, tylko żeby twórcy się odważali Żyli. Dokładnie. No to co? To, yy, słuchaj, Sef, dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo serdecznie No i dziękujemy naszym słuchaczom za, za słuchanie. Dokładnie tak. Dajcie znać, jeżeli na filmie byliście, czy podobał Wam się ten sens, czy kibicujecie, nie wiem, na przykład balerinie drugiej, czy czekacie na kolejne filmy z uniwersum. No i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.